Księga Mormona Pierwsza księga Nefiego Rozdział siódmy Synowie Lechiego powracają do Jerozolimy i przekonują Ismaela i jego rodzinę do przyłączenia się do nich. Laman i inni buntują się. Nefi nakłania swych braci do wiary w Pana, ale wiążą go i zamierzają odebrać mu życie. Nefi jest uwolniony mocą swej wiary. Jego bracia proszą o przebaczenie, Lehi i Saria składają Panu ofiarę i całopalenia. Pragnę, abyście wiedzieli, że gdy mój ojciec Lehi skończył prorokować o swym potomstwie, Pan ponownie do niego przemówił i powiedział mu, że nie jest wskazane, aby Lehi zabrał na pustynię tylko swoją rodzinę, ale że jego synowie powinni się ożenić, by mogli wychować potomków dla Pana na ziemi obiecanej. I Pan nakazał mu, abym ja, Nefi i moi bracia ponownie powrócili do Jerozolimy i sprowadzili Ismaela wraz z rodziną na pustynię. I ja, Nefi, ponownie udałem się z moimi braćmi przez pustynię do Jerozolimy. I stało się, że gdy przybyliśmy do domu Ismaela i zyskaliśmy jego przychylność, przekazaliśmy mu słowa Pana. I Pan zmiękczył serce Ismaela, a także jego rodziny, że podjęli z nami wędrówkę na pustynię do namiotu naszego Ojca. I stało się, że gdy wędrowaliśmy przez pustynię, Laman i Lemuel, dwie córki Ismaela, a także dwóch synów Ismaela i ich rodziny, powstali przeciwko nam. Co jest przeciwko mnie, Nefiemu, Samowi, ich ojcu Ismaelowi, jego żonie i trzem pozostałym córkom. I powstając przeciwko nam, chcieli powrócić do Jerozolimy. I ja, Nefi, bolejąc nad ich zawziętością, powiedziałem do Lamana i Lemuela. Jak to się dzieje, że będąc moimi starszymi braćmi, macie tak twarde serca i jesteście tak zaślepieni, że trzeba, abym ja, wasz młodszy brat, napominał was i dawał wam przykład? Dlaczego nie jesteście posłuszni słowu Pana? Czy nie pamiętacie, że widzieliście anioła Pana? Czy możecie zapomnieć, jak wielkich rzeczy dokonał dla nas Pan, wybawiając nas z rąk Labana i umożliwiając nam zdobycie kronik Żydów? I jak to się stało, że zapomnieliście, że Pan może wszystko uczynić dla ludzi według swej woli, jeśli będą mieli wiarę w Niego? Bądźmy Mu więc wierni. Jeśli będziemy Mu wierni, Dana nam będzie ziemia obiecana i kiedyś w przyszłości przekonacie się, że spełni się słowo Pana o zagładzie Jerozolimy, albowiem wszystko, co Pan powiedział o zagładzie Jerozolimy, musi się spełnić. Oto Duch Pana wkrótce ich zupełnie opuści, gdyż wzgardzili prorokami i wtrącili Jeremiasza do więzienia i chcieli zabić mojego Ojca, że musiał opuścić kraj. Mówię wam, że jeśli wrócicie do Jerozolimy, wy także zginiecie. Teraz, jeśli chcecie, idźcie do Jerozolimy, ale zapamiętajcie moje słowa, że jeśli tam wrócicie, wy także zginiecie, bowiem Duch Pana tak nakazuje mi mówić. I gdy ja Nefi powiedziałem te słowa moim braciom, rozgniewali się na mnie. I stało się, że w gniewie mnie pojmali i związali sznurami, bo chcieli odebrać mi życie pozostawiając mnie na pustyni na pożarcie dzikim zwierzętom i stało się, że modliłem się do Pana o Panie według mojej wiary w Ciebie wybaw mnie z rąk moich braci dając mi siłę abym mógł rozerwać sznury którymi jestem związany i gdy wypowiedziałem te słowa oto rozluźniły się więzy krępujące moje ręce i stopy że stanąłem przed moimi braćmi i ponownie do nich przemówiłem i stało się, że ponownie się na mnie rozgniewali i chcieli mnie pojmać, ale jedna z córek Ismaela, a także jej matka i jeden z synów Ismaela wstawili się za mną do moich braci, że zmiękczyli ich serca i moi bracia przestali nastawać na moje życie. I stało się, że żałowali swego złego postępowania, a nawet ukorzyli się przede mną i prosili mnie, abym przebaczył im ich postępowanie wobec mnie. I stało się, że Szczerze im wszystko przebaczyłem I namawiałem ich, aby modlili się do Pana swego Boga o przebaczenie Tak też uczynili, a gdy skończyli modlić się do Pana Wyruszyliśmy w dalszą wędrówkę do namiotu naszego ojca I stało się, że przybyliśmy do namiotu naszego ojca I gdy ja, moi bracia i wszyscy z rodziny Ismaela Przybyliśmy do namiotu mojego ojca Mój ojciec i matka dziękowali Panu, swojemu Bogu I złożyli mu ofiarę i cało palenia.